Chcesz prezentować słowa, kiedy głowa twa, Wielkie puste twary, my, które każdy zna Próbujesz wcisnąć mi Wobec tego, jak ci nie chcesz, że sam siebie chcesz nazywać MC Bo do mistrza mikrofonu jest daleko ci, jeśli Tworzyć też horrory zamiast pieśni Za dużo w tym lirycznej pleśni, a za mało sztuki Nie dane jest ci, dawać, lecz popierać, masz nauki A od kogo? Od tych, co mają powołanie i do tego są stanie Złożyć słowa tak, by dać innym znak I przedstawić stylu smak własnego W sercu stworzonego z kultury i hip-hopu Adycji. W gronie MC z pozycji nie zdobędziesz bez tego, bo tu liczą się zdolności, czyli brzmienie rymu twojego. Co to znaczy rym? To coś, czym ubierasz swoje słowa, by powstała rzecz nowa, oryginalna, wartościowa, krótko mówiąc, twoja. Wtedy nigdy nikt nie będzie mógł powiedzieć, że twój umysł z metaforą jest pustego jest słoja. Prosta jest definicja moja, jeśli MC chcesz zostać, musisz jedną rzecz pamiętać, jednej rzeczy sprostać, że... Ważne, co się umie, a nie co się ma, powtórzę jeszcze raz, by zrozumiała głowa twa. Ważne co się umie, a nie co się ma Więc pytaj, spytaj duszy z czy jesteś Jens, tak naprawdę? Nie. Czy tak naprawdę nie? Więc pytaj, spytaj duszy z czy jesteś Jens, tak naprawdę? Nie. Czy tak naprawdę nie? Więc pytaj, spytaj duszy z czy jesteś Jens, tak naprawdę Czy tak naprawdę nie? Więc pytaj, spytaj duszy z czy jesteś Jens, czy tak naprawdę nie? To jest prawdziwym MC Może jesteś nim ty, jak to nie wnikam Bo rym jest tym, co odróżnia MC Od rym może Najpierw muzyka rym mistrza Jego rytmika jest czysta Właściwa, oczywista, lecz nie banalna Wcześniej metafora rytm Kto nie zna tego, jest nikim MC Może słuchać muzyki Lecz oddawania rymu vara Teraz każdy dupek, ofiara się stara Układać rymy, czuł właściwy I już jest MC Nieważny dla niego jest styl, bo poze Oto czym jest, tylko mikrofon na żywca to test Umiejętności bez ścię, hiphopeta, Muza jest straszliwym ciśnieniem, na uszy, na serce MC rządzi duszą sercem tak mało kto torz, by otrzymać to miano, które dzisiaj każdy sam sobie nadaje. Więc pytaj, spytaj duszy swej, czy jesteś Jens, tak naprawdę tak naprawdę nie. Więc pytaj, spytaj duszy swej Czy jesteś, tak naprawdę tak naprawdę nie. Więc pytaj, spytaj duszy swej czy jesteś, na tak naprawdę nie? Swej, czy jest na ziemsi, czy tak naprawdę nie. Więc pytaj, spytaj tu czy swej, czy jesteś ziemski? czy tak naprawdę nie jest na tym świecie, wiele słów znajdziecie Jest taki człowiek nazywany MC Który je składa, złoci A nawet na papier przekłada Tak to wygląda z perspektywy życia Walka poprze słowa, nigdy myśli Twojej do szuflady nie schowa Bo ty je wymieniasz, kryjesz i Przemieszczasz, a znajdzie się i taki dobry MC, który z dwóch liter Złoży ci rym, przyłoży go do duszy Poruszy głębie twą Zmusi do myślenia, czynu stanowienia Ty wyjdziesz z tym słowem na ulicę Chodził nie będziesz ukrycie treść, symbolu sztandarem się stanie. Dobre znaczenie na tekstu zło przystanie. Bo tak wygląda zadanie, gdy logika tekstu w głowie powstaje. Leży jak wino, rodzi się i wstaje. Więc spytaj, spytaj, spytaj duszy swej, czy jesteś MC? Czy tak naprawdę nie? Więc spytaj spytaj duszy swej czy jeste ziemsić tak naprawdę tak naprawdę nie. Więc pytaj, spytaj duszy swej czy jesteś ziemsić tak naprawdę tak naprawdę nie. Więc pytaj, spytaj duszy swej czy jeste ziemsisz tak naprawdę naprawdę nie. Więc pytaj, spytaj duszy swej czy to ziemsi czy tak naprawdę nie?